Po długich przygotowaniach panowie z Laboratorium Remote Spaces, docenci, doktorzy rehabilitowani, tudzież ktoś tam jeszcze. Remote Spaces, elektroniczne operacje muzyczne, możemy zacząć. Przed państwem Krzysztof Rzeźnicki, Totem w żółtych okularach, zakładający słuchawki oraz ja, Konrad Jakrzewski. Zagramy wam materiał z naszych dwóch płyt Spirale i Alfa oraz jeden nowy numer. Życzymy niezłego odlotu i sięgnięcia tej strefy, której my chcemy przekazać przy pomocy naszej muzyki. Remote Spaces.